Rozdział czternasty Poważna rozmowa i czworonożny śledczy Nina odłożyła laptop i poszła do kuchni, żeby nastawić kolejny dzbanek kawy i odkryła, że są u progu zagłady Kawa się skończyła! Soczyste przekleństwo Zuzy poniosło się po całym domu Dobra, zajmę się tym Kupię też coś do jedzenia, zdecydowała Agata, energicznie wstając od stołu i zamykając laptop. Miała już dość. Potrzebowała odetchnąć. Przez ostatnie dwie godziny próbowała wyśledzić Aleksandra i jego partnerkę w social mediach. Sukin syn był dyskretny. Większość treści udostępniał tylko znajomym. Szukała więc na profilach tychże znajomych, licząc, że może oni nie mieli obiekcji przy publikowaniu zdjęć. Jedyne co znalazła, to niezbyt wyraźne zdjęcie grupowe z wesela gościa, z którym Aleksander od lat grywał w tenisa. Na zdjęciu stał koło młodej brunetki, ale nie była oznaczona. Agata krążyła po cyfrowych śladach ich życia, szukając punktu zaczepienia. Była niemal pewna, że dziewczyna ma na imię Agnieszka. W spisie pracowników sądu znalazła sześć kobiet o tym imieniu, ale żadna z nich, przynajmniej na fejsie, nie wyglądała na dwudziestoparolatkę, która mogłaby wpaść Aleksandrowi w oko. Kręciła się więc w kółko, a jej frustracja rosła. Co gorsza, grzebanie w dawnym życiu wyciągało na powierzchnię niechciane wspomnienia. Imprezki, urlopy na cyprze, mecze tenisa. Twarze żon jego kolegów, kobiet, które odwróciły się od niej, gdy wystąpiła o separację. Jakby złamała jakiś święty, towarzyski kodeks. Odrzucona i obłożona społeczną anatemą, została całkiem sama. To bolało. Aleksander zadbał, żeby jej więzi z przeszłości osłabły. W małżeństwie żyła jego życiem, a dla niej został tylko świat, który sama sobie napisała. Po rozstaniu musiała budować sieć kontaktów towarzyskich od nowa. Przez wiele lat jej świat był głównie wirtualny, ale to tam znalazła przyjaźnie, które z czasem przeszły do prawdziwego życia. Była za to wdzięczna każdego dnia, ale teraz... Wędrując po social mediach dawnych znajomych, czuła jak wracają stare emocje. Żony kolegów Aleksandra nadal prezentowały się znakomicie. Choć malowały się mocniej niż dawniej, były poostrzykiwane i naciągnięte, w ich oczach widziała jednak klęk, strach przed młodszą, atrakcyjniejszą rywalką, studentką, starzystką, protokolantką. Ta myśl ją zmroziła. Pewnie skończyłaby tak samo, gdyby nie odeszła. Serce zaczęło jej bić szybciej, ale zamknęła oczy, wzięła kilka głębokich oddechów i przypomniała sobie, gdzie jest teraz. Miała nowe życie. Ludzi, którzy ją kochają i szanują, a stare strachy były tylko cieniami przeszłości. Poza tym... Czekało ją konkretne zadanie do wykonania. Zastanawiała się, do kogo mogłaby uderzyć, by zdobyć informację. Kto byłby skłonny z nią porozmawiać? Nie miała pomysłu. Jakieś specjalne życzenia? Zapytała, sięgając po kluczyki do auta. Mocno palona. I może jakieś ciasto? Zuza przeciągnęła się, aż strzeliło jej w plecach. – Coś, sama nie wiem, zdrowego? – zastanawiała się Nina. – Ale ciasto też brzmi dobrze. Agata zgarnęła bawełniane torby na zakupy i ruszyła do wyjścia z poczuciem misji. Potrzebowała choćby małego sukcesu. Najlepiej złapanie mordercy. Ale zdobycie porządnych ziaren kawy też wydawało się kuszącą perspektywą. Nina wróciła do przeszukiwania sieci. Przeglądała właśnie recenzję prokuratury, w której pracował Bartoszczyk. Zaskoczyło ją, że coś takiego w ogóle istnieje, ale najwyraźniej w internecie wszystko podlegało ocenie. Ludzie wystawiali gwiazdki i komentarze rzekom i górom, więc czemu nie prokuraturze? Na podobnych zasadach jak w wypadku recenzji na leśnikarni czy hoteli narzekali na obsługę. Czas oczekiwania i całą resztę. Ktoś nie zgadzał się z wyrokiem, ktoś inny wspominał o opryskliwej urzędniczce, jeszcze inny skarżył się na zbyt mały parking albo niewygodną ławkę w poczekalni. Ludzka potrzeba dzielenia się opiniami była, jak się okazało, niezmierzona. Nina znalazła nawet kilka komentarzy o Bartoszczyku, niezbyt pochlebnych. Jego średnia ocen oscylowała wokół dwóch gwiazdek Wczytywała się właśnie w szczegóły, kiedy usłyszała pukanie do drzwi Na ganku stał Robert Jeansowa kurtka narzucona na flanelową koszulę w kratę Wytarte na kolanach jeansy i ciężkie robocze buty Sprawiały, że wyglądał niepokojąco atrakcyjnie Jej wzrok przesunął się na włosy które odrosły mu akurat na tyle, by można było dostrzec ślady przeczesywania ich palcami. Dopiero sekundę później zauważyła wyraz jego twarzy. Zmroziło ją. Coś się stało? Zapytała nerwowo. Nie wiem. Stało się coś? Odpowiedział pytaniem, cofnął się o krok i przysiadł na balustradzie werandy. Niedawno sam ją naprawił, więc musiał być pewien, że utrzyma jego ciężar. Nina zamrugała, zaskoczona. W myślach szybko przeprowadziła rachunek sumienia, ale nie potrafiła znaleźć powodu nagłego pojawienia się ukochanego. Robert obserwował ją uważnie i wreszcie westchnął, nie kryjąc frustracji. No dobrze, kochana, po kolei. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy? Zapytał ze spokojem, który zdawał się go kosztować sporo wysiłku. Zmarszczyła brwi, próbując sobie przypomnieć. W czwartek, odpowiedziała po chwili. Dzwoniła do niego, gdy niepokoiły się o Agatę. Świetnie. W czwartek. Dokładnie o szesnastej dwanaście. Czy od tego czasu wydarzyło się coś ważnego, niepokojącego, być może niebezpiecznego, o czym warto byłoby mnie powiadomić? Zapytał z nutą ironii w głosie. O cholera. Jęknęła, gdy zrozumiała, co miał na myśli. Niedopowiedzenie roku. Użyłbym bardziej dosadnego słowa. Odparł sucho. Jesteś zły, zaczęła, ale urwała, widząc, jak przeciera dłonią powieki. Nie jestem zły, czuję wiele rzeczy, ale złość nawet nie wchodzi do pierwszej trójki. Odpowiedział, a w jego głosie dało się słyszeć raczej smutek, nie gniew. Nina odruchowo zrobiła krok w jego stronę. Miała ochotę go przytulić. Robert spojrzał na nią i powiedział – Nino, chyba potrzebuje rozmowy. Tej rozmowy. Poważnej, z dużymi słowami. Objęła się ramionami, jakby chciała się obronić przed czymś nieuchronnym. Nie spodziewała się tego. A może powinna? Znali się od dwóch miesięcy, poszli na kilka randek, spędzali ze sobą miło czas, poznawali się. On poznawał jej przyjaciółki, ona poznała jego brata Mateusza, pokochała jego psa. Może zaczynała się w nim zakochiwać, ale to był jej błąd, prawda? Nabrała powietrza, jakby szykowała się na długi pobyt pod wodą. — Jezu, Nina, cokolwiek właśnie pomyślałaś, to nie to! — powiedział, marszcząc brwi. — Nie wiem, o czym mówisz — odparła cicho. Jej gardło się ścisnęło, przez co głos zabrzmiał nienaturalnie wysoko. — Włóż buty i weź kurtkę, może padać — powiedział. — Czemu? — Bo chcę się przejść, pogadać i pozwolić temu gałganowi się wybiegać, za zanim ze i kierownicę — Wskazał na furgonetkę zaparkowaną kawałek dalej. Fonfel lizał szybę i merdał ogonem z niepohamowanym entuzjazmem. Myślisz, że do tej rozmowy potrzebne mi wsparcie specjalisty? Zapytała, unosząc brew. Nie zaszkodzi. Choć prędzej to ja będę go potrzebował. Odparł, po czym odwrócił się i szedł po stopniach w kierunku auta. Fonfel wpadł w szał radości, jakby wiedział, że zbliża się coś ekscytującego. Nina weszła z powrotem do domu, wsunęła kalosze, narzuciła kurtkę i zawołała. Zuza, idę na ścięcie. Co znowu? Przyjaciółka wychyliła się zza drzwi biblioteki, którą wciąż nazywały gabinetem pana domu. Robert przyjechał, chce porozmawiać. O, skwitowała Zuza ze współczuciem. No właśnie. O! Tylko go nie morduj w okolicy. Jeden trup naraz. Zrozumiano? Nina zaśmiała się, ale przez góle w gardle zabrzmiało to jak pisk. Wyszła przed dom, gdzie Robert stał już z swąflem na rozwijanej smyczy. Zluzował blokadę, a pies ruszył w jej stronę, jak radosna strzała. Wychamował w ostatniej chwili, zanim zdążył ją przewrócić. Poczochrała mu uszy i przytuliła czoło do jego czoła. Też się cieszę, że cię widzę, wyszeptała. Zażądam praw do widzenia. Obiecuję. Robert stał spięty, z cieniem smutku na twarzy, co tylko utwierdziło ją w przekonaniu, jak przebiegnie ta rozmowa. Uniosła brodę. Zniesie to i nie da po sobie poznać, jak bardzo ją to rani. Może nawet uda im się pozostać przyjaciółmi, dla fąfla i dla gracji. Robert i Mateusz, obok dzielnicowego boberka, byli ich najbliższymi sąsiadami i w ostatnich tygodniach często spędzali z gracjami wolne wieczory. Przez pierwsze kilkanaście kroków szli w milczeniu. Robert wybrał ścieżkę wokół domu, która prowadziła przez podwórko, sad i dalej w las. Wielokrotnie spacerowali tędy, wyprowadzając psa. Wtedy... To miejsce kojarzyło się jej z beztroską. Teraz myślała, że już zawsze będzie je widzieć przez pryzmat tego, co wydarzyło się w czwartek. — Opowiesz mi, co się stało? — zapytał w końcu Robert. — Kiedy? — odpowiedziała pytaniem. — Od czwartku po szesnastej. — Od momentu, gdy zastanawiałyście się, co się stało z Agatą. Jak rozumiem, znalazła się przytaknęła i opowiedziała mu o rozładowanym telefonie przyjaciółki, jej dniu z piekła rodem i spóźnionym przyjeździe. — Powinnam ci dać znać, że jest już bezpieczna, prawda? — zapytała niepewnie. — Byłoby miło. — Martwiłem się o nią. — przyznał. — Dojechała przed czy po tym, jak znaleziono trupa? — O! — mięknęła. — Czyli wiesz. — Wiem. Chociaż wolałbym usłyszeć to od ciebie, a nie od Mateusza. — Mateusz wie! — zdziwiła się. Widział się w piątek rano z dzielnicowym. — A, małe miasteczko. — No właśnie. I widzisz, pomyślałem sobie, że pewnie miałeś cię upiorny czwartek i nie miałaś głowy, żeby dać znać. — Tak było? — zapewniła go szybko. — Tylko potem minął cały piątek i nadal nie zadzwoniłaś. Milczała, przytłoczona. Mógłbym pewnie czekać do niedzieli czy poniedziałku, ale uświadomiłem sobie, że może źle interpretuję sytuację. Nie tylko czwartkową, ale całą. Między nami. Sytuację? Między nami? Powtórzyła zdezorientowana. Tak, Nino, bo widzisz, ubzdurałem sobie, że jesteśmy parą że owszem, to wszystko jest świeże i nie nosimy obrączek, ale to związek dla mnie poważny. Może jednak wyciągam zbyt daleko idące wnioski, bo nie rozmawialiśmy o tym wprost. Wydawało mi się, że policeum już nie pyta się wprost, czy chodzimy i czy jestem twoim chłopakiem, ale może to wcale nie było takie głupie. Może wtedy uniknęlibyśmy nieporozumień. Mówił spokojnie, ale unikał jej spojrzenia. Śledził wzrokiem fąfla, który podekscytowany zapachami biegał wśród jacyntów. Pociągnął lekko za smycz, zanim pies dotarł do policyjnej taśmy rozwieszonej między drzewami. Jaskrawej pamiątki po czwartkowych wydarzeniach. Nina nie wiedziała, co powiedzieć. W głowie miała chaos. Myśli mieszały się z emocjami, których nie potrafiła nazwać. Przepraszam, wyjąkała w końcu. Za co? Zapytał z autentycznym zdziwieniem. Sprawiłam ci przykrość, powiedziała cicho, spuszczając wzrok. Kiwnął lekko głową, ale po chwili dodał. Nie o to chodzi. Po prostu chciałbym wiedzieć, na czym stoimy, zanim wpadnę po uszy. Z zauroczeniem bym sobie poradził, ale... Urwał, jakby nie chciał powiedzieć zbyt wiele. Nina oplotła się ramionami i powiedziała tak cicho, że ledwie ją słyszał. To wszystko jest dla mnie nowe. Co dokładnie? Bo raczej nie trup, policja i śledztwo na twoim terenie? Zażartował, ale jego spojrzenie pozostało poważne. Wzruszyła ramionami. To w sumie ta prostsza część. Z tym sobie poradzę. Chodzi o... Zrobiła gest ręką od siebie, do niego i z powrotem. To? To? Kojarzy mi się z szalonym klaunem. Chodzi o nas. Nie mam wprawy, doświadczenia. Jak zwał, tak zwał. Nie znam procedury. Nie wiem, jakie są kolejne kroki. Nie jestem pewna, czy potrafię na kimś polegać, czy w ogóle mam zdrowe odruchy. Przez większość życia byłam sama, zdana na siebie i bez... Zawahała się. Wsparcia, powiedział łagodnie. Tak, czy bliskości, wiesz, tych normalnych rzeczy... Moje dzieciństwo i młodość nie były normalne. Miałam moją nauczycielkę, miałam Lulę. Teraz mam grację, ale pani Jolanta i Lula nauczyły się wyciągać ze mnie zwierzenia. Gracje, cóż, podeszły mnie w internecie. Nauczyły mnie, że jeśli ktoś włamuje mi się do domu w środku nocy i zabija się na moich schodach, a ja siedzę w kokonie z kołdry czekając na policję, to mogę napisać. A po drugiej stronie klawiatury na pewno ktoś jest. Ktoś, kto odpisze coś pocieszającego. Nie myślałam, że przyjadą. Nie sądziłam, że aż tak im zależy, że będą przy mnie, że zostaną tak długo jak trzeba i jeszcze wymyślą sposób, by zostać dłużej. Wyrzuciła z siebie. Robert słuchał uważnie i analizował jej słowa. Czyli nie tyle wyłączyłaś mnie z równania kryzysowego, ile nie pomyślałaś, że chciałbym być jego częścią? Zapytał w końcu. Możliwe. Przyznała z trudem. Zapadła cisza. Po chwili Robert westchnął i spojrzał na nią z czymś, co przypominało rezygnację. Zakochuję się w tobie, Nino. To znaczy, że chciałbym być częścią twojego życia. Myślę o nas poważnie, co w moim słowniku oznacza, że jeśli przytrafia ci się coś złego, to chcę być w tym z tobą. I dla ciebie, powiedział spokojnie. Po chwili dodał, a gdybyś wygrała na loterii albo dostała kontrakt wydawniczy, zadzwoniłabyś? Jasne, chciałabym świętować z tobą i z gracjami, ale z tobą też, odpowiedziała szybko. Przytaknął choć zaraz zapytał. A zdarza ci się myśleć, że jesteś dla gracji problemem? że lepiej coś przemilczeć, żeby ich nie obciążać? Nie, wybiły mi to z głowy dawno temu. Kochają mnie. Nie odpowiedział, pozwalając jej przetrawić własne słowa. A dla ciebie też nie jestem problemem? Zapytała cicho. Kocham cię, głupta się. Jako moją dziewczynę, ale i jako przyjaciółkę. Dopuść mnie na tyle blisko, bym i ja mógł być twoim przyjacielem. Nina zastanawiała się przez chwilę. Myślałam, że już to zrobiłam, przyznała. Ale chyba w sytuacjach kryzysowych odpalają mi się stare atawizmy, przytaknął. Robert, zatrzymała się, łapiąc go za rękę i zmuszając, by też się zatrzymał. Obrócił się w jej stronę i spoglądał na nią tymi oczyskami, które topiły w niej lód. Ja też się w tobie zakochuję. Wyznała. Czy to znaczy, że nie zamordujesz mnie na waszym terenie? Zażartował, uśmiechając się lekko. Słyszałeś? Zaczerwieniła się. Zuska pomyślała dokładnie to samo, co ja. Co dokładnie? Że wyciągasz mnie z domu, żeby zerwać bez świadków. Przyznała zawstydzona. Robert pokręcił głową z lekkim uśmiechem. Wiedział, że przyjdzie jej to z trudem, ale w końcu przestanie spodziewać się po życiu najgorszego, a po ludziach, że odejdą, zostawiając ją samą. Przyciągnął ją bliżej i pocałował. Najpierw delikatnie, dając jej szansę, by się odsunęła, ale kiedy zamiast tego zbliżyła się jeszcze bardziej, pogłębił pocałunek. Poczuł jak sopel lodu, który ściskał mu pierś od momentu przyjazdu, powoli się roztapia. Fonfel wybrał ten moment, by obiec ich kilka razy i oplątać smyczą, jakby owijał szynkę na święta. Robert puścił smycz, zwalniając mechanizm, by się sama zwinęła. Pies trącił go nosem w nogę, a potem ruszył przed siebie w radosnych podskokach, jakby dawał im chwilę na te dziwne ludzkie czułości. Chyba nie całkiem je rozumiał W końcu nie drapali się po uszach Nie głaskali po brzuchach Ani nie merdali ogonami Więc czy to na pewno była czułość? Z entuzjazmem przeskakiwał nad kępami kwiatów Których woń kręciła go w nosie Kichnął raz, potem drugi W końcu wyłapał znajomy zapach Co wprawiło go w jeszcze większą euforię Trącał pyskiem krzaki Szukając jego źródła Przecież jest za duża, żeby się całkiem schować, myślał, zagłębiając się w las z nosem przy ziemi. Jest! To nie była ona, ale pachniało jak ona. Z dumą złapał w zęby miękkie zwoje tkaniny i ruszył do Roberta, jakby znalazł największy skarb świata. Robert kucnął i wyciągnął rękę. Co tam masz? zapytał rozbawiony. Fonfel wypuścił z pyska materiał i zaszczekał dwa razy. Robert podniósł ośliniony przedmiot i potrząsnął nim, rozwijając na całą długość. Ponad półtora metra zwiewnej tkaniny w kolorach zachodzącego słońca. Od żółci, przez pomarańcz, aż po fiolet. Przypominało akwarele. Sądząc po delikatnej fakturze i po tym, jak ślisko przesuwała się między palcami, musiała zawierać znaczną domieszkę jedwabiu. Nina wpatrywała się w szal z szeroko otwartymi ustami. Szybciej niż Robert zauważyła osmalenia, ślady krwi i coś jeszcze. Wyhaftowane w dolnym rogu imię Agaty Bunt. O cholera. Ingnęła. O co chodzi? Zapytał, patrząc na nią z niepokojem. Fonfel znalazł dowody. Powiedziała i pogłaskała psa, który nadstawiał łeb. To chyba dobrze. Robert zmarszczył brwi, nie rozumiejąc, dlaczego Nina wygląda na przygnębioną. Byłoby lepiej, gdyby nie wskazywały na moją przyjaciółkę. Odparła cicho. Robert sięgnął do silikonowego pojemniczka przy smyczy i wyjął worek przeznaczony na psie odchody. Ostrożnie zwinął szal i wsunął go do środka. — Przekażesz go Straszewiczowi? — zapytał rzeczowo. — Niewykluczone. Ale musimy to przemyśleć. Kto się wrabia? A to może być gwóźdź do jej trumny. Powiedziała ledwie słyszalnym głosem. Robert przyciągnął ją do siebie. Nie umiał znaleźć słów pocieszenia. Wrócili niespiesznie do furgonetki zaparkowanej przed domem. Nina milczała, przyswajając dziwne uczucie spokoju, które wypełniało ją po rozmowie z Robertem. Jeszcze pół godziny temu była przekonana, że czeka ją rozstanie i złamane serce, a teraz oswajała się z czymś zupełnie przeciwnym. Fonfel wyczuwał jej emocje. Przyciskał się bokiem do jej kolana i niepewnie zerkał na nią z dołu. Gdy Robert otworzył drzwi furgonetki i kazał mu wskoczyć do środka, pies ani myślał posłuchać. Nawet obietnica smaczków nie okazała się wystarczającą zachętą. Pisnął cicho i jeszcze mocniej przycisnął się do Niny, jakby chciał powiedzieć że nie należy jej zostawiać samej. Fonflu, bo się spóźnimy. Robert kucnął przed psem. Musimy jechać do remizy. Będziesz mógł pomęczyć kota przez trzy minuty, zanim ci przypomnę, że jesteś dżentelmenem. Pies spojrzał mu w oczy, po czym zapiszczał i położył łapę na kaloszuniny. Robert westchnął, przyglądając się czworonożnemu towarzyszowi. – Masz coś przeciwko, żeby z tobą został? – Wygląda na to, że jego psie serduszko nie zniesie teraz rozstania – zapytał, zerkając na Ninę. Uśmiechnęła się i zaczęła gładzić miękkie psie uszy. – Pewnie, że może zostać. Jedzenia dla ludzi może zabraknąć, ale psiego jest pod dostatkiem – zażartowała. – Zostaniesz, jeśli obiecasz, że będziesz bardzo grzecznym pieskiem i będziesz słuchał Niny. Zwrócił się Robert do psa. Fonfel rzucił mu urażone spojrzenie, jakby sama sugestia, że mógłby nie być dobrym pieskiem, stanowiła obelgę. Wyciągnął łapę, a jego opiekun nią potrząsnął, jakby zawierali umowę. Dobra, wpadnę po niego po mojej zmianie, powiedział Robert wstając. Może zostać jak długo chce, zapewniła Nina. Pomaga mi podjąć decyzję o przygarnięciu własnego psa. – Gdybym miała pewność, że trafi mi się równie wspaniały egzemplarz, już bym była w schronisku. – Pomożemy ci wybrać – obiecał Robert. Wsiadł do furgonetki, ale zanim odpalił silnik, wychylił się przez otwarte okno. – Liczę na telefon, jeśli znów znajdziecie zwłoki. – Albo jeżeli wpadnie tu gangster. – Jasne – odpowiedziała ze śmiechem. – A właściwie miałam cię zapytać jako lokalsa – Wiesz może czemu gerti nie znosi policji? Dzielnicowy wspominał o tym, ale nie chciał zdradzić nic więcej. A, tak, pamiętam. Rodzice o tym rozmawiali, kiedy zaczęła uczyć w szkole. To jakaś stara sprawa sprzed moich narodzin. Była podejrzana o morderstwo. Chyba nawet ją aresztowali. Kogo miała zamordować? Nie pamiętam szczegółów, ale mogę zadzwonić do mamy. Ona nigdy niczego nie zapomina. Będę wdzięczna. Chyba nie podejrzewasz, że to ona zamordowała męża Agaty. Raczej nie, ale zawsze trzeba się przyjrzeć osobie, która znajduje ciało. Wiesz, podstawy śledcze, wyjaśniła Nina poważnie. Straszewicz pewnie zna szczegóły, ale niechętnie dzieli się informacjami. A wy nie możecie pozwolić, żeby wiedział więcej niż wy, zażartował Robert. No raczej, odpowiedziała z uśmiechem. Pochyliła się i szybko go pocałowała. Robert patrzył, jak biegnie z fąflem do domu. Nie dziwił się, że pies chciał zostać. Sam chętnie by został. Ale znał już Ninę na tyle, by wiedzieć, że musi działać ostrożnie. Gdyby naciskał za bardzo, spanikowałaby. I cofnęła się o kilka kroków. Potrzebowała czasu, by oswoić się z tym, co dla niego od dawna było już oczywiste. Wpadł po uszy. I kiedy myślał o przyszłości, Nina była jej niezbywalną częścią. Odjechał spod domu u klejów, nucąc pod nosem. Cierpliwości nigdy mu nie brakowało. Zuza wychyliła głowę z gabinetu, słysząc kroki w korytarzu. – Dzwonić do Agaty, żeby kupiła też lody? – zapytała. Nina pokręciła głową, a uśmiech na jej twarzy był tak szeroki, że aż poczuła ból w policzkach. – Nie było zerwania? – przyznała. – Zmartwił się, że nie zadzwoniłam, gdy znalazłyśmy trupa. – A, no tak. Każdy by się zdenerwował w tej sytuacji. A co dopiero on z kompleksem ratownika? – skwitowała Zuza. Nina odwiesiła kurtkę i ściągnęła kalosze. Postawiła je na ociekaczu. – Mam inny problem – powiedziała. Fonfel znalazł dowód rzeczowy. Nie wygląda to dobrze. – Pokaż. Weź rękawiczki. Pudełko silikonowych jest pod zlewem w kuchni. Chwilę później rozłożyły na stole w jadalni znaleziony szal. Wpatrywały się w ślady prochu, krwi i wyhaftowane w rogu imię i nazwisko. Może wcale nie jest jej, powiedziała Nina z nadzieją. Zuza posłała jej znaczące spojrzenie. Prezent od wydawcy. Zresztą wrzucała jego zdjęcie na Instagrama jakieś dwa lata temu. Nie jej kolory, ale pasowały do okładki książki, która miała wtedy premierę. Ręczna robota. Na zamówienie. Raczej unikat. Cholera, powiemy Straszewiczowi? To nie ucieknie, ale jedno wiemy na pewno. Co dokładnie? Teren nie został dokładnie przeszukany. W innym wypadku znaleźliby to wcześniej. Fonfel wyniuchał go spory kawałek za miejscem zbrodni. Może wiatr go przeniósł? Jest lekki. Niewykluczone. Albo... Miejsce zbrodni jest większe niż wszyscy zakładali. Kto wie, co jeszcze mogli przegapić.